Fogiel and Fogiel, chrupiąca sprawa, to jest piekarnia, w niej ekstra strawa. Mają fulnowego chleba kukurydzianego, musisz go spróbować. Korn szpic, chleb smakować. Trzeba iść do przodu, nie oszukasz głodu, skandynawski wypiek. To nie jest podbucha. owsiany chlebrazowiec to jest rap dla brzucha. Fogiel and Fogiel jest głód kolego.